XFY Audioblog nowych technologii. Na program zaprasza Creative. Realny dźwięk w wirtualnym świecie. Współczesne studia nagrań wypełnione są urządzeniami elektronicznymi i komputerami, które pozwalają przetwarzać dźwięk. Dzięki temu można uzyskać nowe efekty brzmieniowe. Piotr Hancewicz z zespołu MECH. Ja bardzo często masakruję dźwięk. W produkcjach, które robimy na przykład z WW, to czasami nie pozna, że to są bębny, gitarę. Przetwarzamy Wojtka w ten sposób, że wydaje ci, że grają syntezatory. Także dla mnie masakrowanie dźwięku nie jest niczym nowym i służy jakiemuś celowi, a nie tylko pokazaniu, że można go zmasakrować, to jak najbardziej. Przetwarzanie dźwięku to zabieg twórczy. Zapisywanie plików MP3 to raczej zabieg technologiczny. Co sądzisz o MP3-kach? Wiadomo, że MP3-ka brzmi gorzej niż, niż normalny dźwięk. Tam się pojawiają różne dziwne rzeczy, najczęściej w górze. Przez słychać, jak działa kompresor, bo mp 3 po prostu to jest zabieg tego typu, że program jakby sam ocenia, które dźwięki są dla człowieka niesłyszalne i te dźwięki wycina z miksu. No i to jak wpuścisz to na takich studyjnych dobrych głośnikach, to niestety możesz usłyszeć. Natomiast jeżeli chodzi o zasadę, że nosisz przy sobie jakieś małe urządzenie, to to nie ma najmniejszego znaczenia. Przecież ludzie słuchali do tej pory walkmanów, które były zapakowane kasetami magnetofonami i to jest dopiero masakra dźwięku. Jestem za MP3-kami jak najbardziej. Tak naprawdę słucham muzyki głównie w samochodzie, wykorzystując odtwarzacz MP3, bo nie wyobrażam sobie, żeby w samochodzie żeby nie miać te płytki, albo opuszczać kasety magnetofonowe, także mam tam malutkiego Zena, którego sobie dopinam do radia i sobie tego słucham. Ewentualnie w domu. W domu też używam Zena plus głośniczków. Nie kupiłem do domu żadnego wypasionego zestawu. W domu chcę słuchać na z normalnych głośnika. Był to XFY Audio Blog. Creative. Technologie wyprzedzające czas.